Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To wspomnienie Dnia Sądu, Męki i Śmierci Chrystusa. Dziś Wielki Piątek, jeden dzień w roku, gdy nie jest sprawowana msza święta. Wspominana jest Droga Krzyżowa Jezusa, tłumaczy ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Żeby to zniszczyć, Chrystus umiera na krzyżu. To jest nie tylko jednorazowy historyczny fakt, który miał 2000 lat temu miejsce, ale to jest coś, co my chrześcijanie nazywamy misterium, czyli Chrystus nieustannie bierze na siebie grzech, ciężar. Żar, podłości, zła, gniewu, wojny na siebie, żeby to zamienić w miłość i przebaczenie. W Wielki Piątek w kościołach odprawiana jest liturgia męki pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie droga krzyżowa. Jest to dzień ścisłego postu. Na Węgrzech od kilku lat to dzień wolny od pracy. W ramach hołdu protestanckiej tradycji rodzi to jednak pewne gospodarcze komplikacje. Wśród osób wierzących na Węgrzech drugim co do wielkości wyznaniem są ewangelicy reformowani, a trzecim luteranie. Duża część najważniejszych węgierskich polityków, w tym premier Viktor Orban, należy do kościoła kalwińskiego. Wielki Piątek to dla nich najważniejsze święto, dzień żałoby i wyciszenia. Od kilku lat, by oddać hołd protestanckiej społeczności, wielki piątek jest na węgrzech dniem wolnym od pracy. Tego dnia w tych kościołach odbywają się uroczyste nabożeństwa, często połączone ze spowiedzią i komunią. Tak jak katolicy, także Ewangelicy tego dnia poszczą. Taki układ Wielkiego Tygodnia sprawia, że na Węgrzech dochodzi do ciekawej sytuacji w handlu. Po wolnym piątku jest pracująca i handlowa sobota, by znowu pracownicy mieli kolejne dwa dni wolne z okazji świąt wielkiej nocy. Piotr Piętka, polskie Radio Budapest. Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydował tak prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, ale powodów tej decyzji nie ujawniono. Należy o to pytać władze PiS, mówi poseł tej partii Andrzej Śliwka. To jest decyzja władz, decyzja pana prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że ta sprawa pewnie zostanie wyjaśniona. Jeżeli są jakieś powody, które spowodowały takie zawieszenie, ja mam pełne zaufanie do naszych gremiów partyjnych w tym zakresie. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Krzysztof Oszczucki został zawieszony za swoje słowa o Trybunale Konstytucyjnym. Poseł PiS powiedział, że należałoby poważnie rozważyć przyjęcie ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No chciał być w tym przypadku przyzwoity, jako prawnik mówił jak stanowi prawo i za to mówienie prawdy zawieszono go pewnie zostanie wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych 13 marca przez Sejm. To są aktualności jedynki. Dwaj mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty w sprawie śmierci piętnastoletniego harcerza. Chłopiec zginął w lipcu ubiegłego roku w jeziorze Ośno w Wielkopolsce. Według ustalenia śledczych opiekunowie nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji podczas próby harcerskiej. Grozi im do pięciu lat więzienia. Nastolatek miał w mundurze i butach przepłynąć nocą 500 metrów. Próba zakończyła się tragicznie i 15-latek utonął. Podczas zadania mieli go asekurować 21-letni drużynowy oraz 19-letni ratownik WOPR, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Pierwszy z oskarżonych przyznał się do tego, że nie zapewnił należytej opieki pokrzedzonemu. Drugi wskazał, że uczestniczył w zdarzeniu, ale nie przyznał się do zawinienia. Jak podaje prokurator? Obaj mężczyźni wyrazili żal i skruchę. Nie byli też wcześniej karani. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Maciej Szefer, Polskie Radio. Szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych Randy George został odwołany ze stanowiska decyzją sekretarza obrony Pita Hexeta. Pentagon poinformował, że generał przechodzi na emeryturę ze skutkiem natychmiastowym, nie podając powodów. Odwołanie szefa sztabu następuje w czasie wzmacniania obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i operacji przeciwko Iranowi. To kolejny element szerokich zmian kadrowych w Resorcie Obrony prowadzonych w ramach polityki bezpieczeństwa prezydenta Donalda Trumpa. Obowiązki szefa sztabu przejmie tymczasowo generał Christopher Lenef. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami pogodny i dość ciepły dzień, choć gdzieniegdzie możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 6 do 15 stopni. Noc w polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość polskiego Radia 24.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 też Czy państwo wiedzą skąd Frank Sinatra w naszym programie? Pod tą piosenką na jednej ze stron internetowych czytam: właśnie oglądamy start Artemis 2, Go Artemis. Jak wiele osób słucha dzisiaj tej piosenki? No tak, zabierz mnie w przestrzeni, pozwól mi poczuć w przestworzach wiosnę. No tak, bo właśnie o tym teraz, o tej misji Artemis 2, z nami dr Tomasz Zajkowski. Astrobiolog y, Agiecha, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Oglądał pan start Artemis 2? Oczywiście, razem z moją kotką, która ma tak samo na imię. <laughs> Naprawdę? To nie przypadek, nie sądzę, żeby to był przypadek. No nie, siostra Apollo e, z bogini łowów. <laughs> Ojej, no dobrze, a czy któryś z pana zwierzaków będzie uznański? Wiśniewski? <laughs> Jakiś słaboż no tak. się y, krząta po domu? Jeszcze nie. A proszę mi powiedzieć, czy widział pan, albo ktoś panu powiedział, że pan widział y, to, co się działo w 69 roku, 20 lipca? Na pewno słyszałem opowieści ludzi, którzy to oglądali. Ja niestety jeszcze wtedy nie byłem na świecie. Ja byłam, ale podobno jeszcze nie dość świadomie zerkałam w telewizor, więc mój życiorys obejmuje najważniejsze wydarzenia w przestrzeni kosmicznej. Panie doktorze, zanim o samej misji Artemis, chcę pana zapytać, dlaczego tak trudno mimo upływu tylu lat i tej udanej próbie z 1969 roku, dlaczego do tej pory jeszcze człowiek nie wylądował znowu na, na Księżycu? Ja odpowiem takim komentarzem, jak mój przyjaciel, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, Jakub Janiec, niedawno właśnie występował w TVP i on powiedział coś bardzo ciekawego. To znaczy... To był swego rodzaju wyścig na Księżyc. To chodziły, wchodziły w to pewne zagrywki polityczne. Natomiast po tym jak już NASA udało się wylądować na Księżycu i postawić stopę ludzką na Księżycu, to potem mieli bardzo dużo do nadrobienia. To znaczy, my nadal niewiele wiedzieliśmy o tym, jak człowiek funkcjonuje w przestrzeni kosmicznej. Dlatego trzeba było zbudować takie rzeczy jak promy kosmiczne, żeby zbudować międzynarodową stację kosmiczną. Więc my wróciliśmy do tego naturalnego porządku, po małych kroczków, najpierw na orbitę, potem na księżyc, a dalej na następne planety. No dobrze, to teraz Artemis 2. Kto poleciał na ten spacer kosmiczny? Kim są ci ludzie? No jest to niesamowita sprawa jak dla mnie, ponieważ to jest super zróżnicowana załoga. Mamy tam pierwszą kobietę, która będzie chodziła w przyszłości, miejmy nadzieję, po Księżycu. Mamy pierwszego czarnoskórego. Mamy pierwszą osobę, która poleciała z NASA, a nie jest Amerykaninem, bo jest z Kanady. No i kolejna osoba to już pilot amerykański, to są wszystko ludzie z niesamowitymi osiągnięciami i naukowymi, i jednocześnie jako piloci oblatacze, inżynierowie, bardzo wszechstronnie wykształceni. Kim trzeba być, żeby znaleźć się w tym gronie? Ja myślę, że A trzeba mówi, być. że są to... naukowcami, ale trzeba mieć taki plan od dziecka, czy... Czasem to się dzieje przez przypadek. Ja myślę, że o tym pięknie opowiada wspomniany Sławosz Uznański w trakcie swojej serii wykładów, które odbywał po powrocie na Ziemię do różnych miast, uniwersytetów. Myślę, że najważniejsza osoba, która leci w kosmos, to jest osoba z pasją, osoba wytrwała, zdeterminowana z, jaśnie, z jasno określonymi celami. I wcale nie trzeba wcześniej zaczynać na pewno musi być zdrowa, totalnie. Nawet nie bardzo zdrowa, tylko totalnie. Hmm, może tak, natomiast ponieważ, patrząc na to, jak wielu jest astronautów w wieku powyżej 40-50 lat, no to każdego z nas trochę plecy bolą, coś tam się dzieje. <sum> Oczywiście, że mają świetną kondycję fizyczną w danym momencie, na pewno muszą mieć bardzo zdrowe zęby, dopiero co mieliśmy awaryjny powrót astronautów z powodu zęba. Także... Myślę, że mm -hmm. takie super zdrowie nie jest obowiązkowe. Misja ma potrwać 10 dni, i ma mieć charakter testowy. Co ma sprawdzić? Bardzo fajnie można by to opisać, że w zasadzie oni lecą zobaczyć, gdzie tu następnym razem zaparkować. O, ale, ale już na powierzchni Księżyca, a nie w przestrzeni? Tak jest, na powierzchni Księżyca. Oni jadą naj... najdalej, jak człowiek kiedykolwiek poleciał, na, za ciemną stronę Księżyca obejrzeć te miejsca oczami własnymi, nie tylko robotycznymi, ale właśnie te ludzkie oczy, które mają zdecydowanie lepszą rozdzielczość, zdecydowanie lepsze e, rozpoznawanie kształtów. I nawet ktoś skomentował z NASA, że oni czekają na ten moment, kiedy oni patrząc na powierzchnię Księżyca powiedzą zaraz, zaraz, ale co to? Czyli coś, czego się nie spodziewali, a może przydać się być ciekawym geologicznie, czy chociażby jeśli chodzi o bezpieczeństwo późniejszego lądowania? Pamiętajmy, że NASA planuje wybudować stałą bazę na Księżycu. I to jest pierwszy krok w tę stronę. No, gdzie tu zaparkować? To znaczy, jestem ciekawa kolejności. Najpierw ludzkie oko oceni miejsce, a dopiero potem dostosuje do tego technologię, czy mniej więcej wiemy, co miałoby tam zaparkować już teraz? Budowane są projekty, nie ma na razie jeszcze wybranego ostatecznie no, tego habitatu. Misja jest planowana taka dosyć optymistycznie na 2030 rok, jeśli chodzi o lądowanie na razie ludzi. Natomiast są takie plany, że to lądowanie ma się odbyć z, na rakiecie, Elona maska, że tak powiem, czyli firmy SpaceX, tak zwany Starship. I on sam sobie jest tak wielki, że prawdopodobnie będzie tą pierwszą rzeczą, która może stanowić jednocześnie miejsce do mieszkania na Księżycu. Um, czytam jeszcze o manewrze grawitacyjnym. Co to takiego? Powrót na Ziemię nastąpi po wykonaniu manewru grawitacyjnego. Tutaj nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chodzi po prostu o trajektorię lotu. To jest nowy statek dla NASA, jeżeli chodzi o przywożenie ludzi, ma większe prędkości niż do tej pory, na pewno wymaga jakichś ciekawych zabiegów orbitalnych, żeby go spowolnić. A może ten manewr grawitacyjny to będzie no, takie sprawdzenie podejścia do parkowania. Bardzo mi się podoba, jak pan e, e, słowa, e, ja które nawet... pan używa. Aha. i Takie delikatne poczucie humoru, choć pewnie jesteśmy świadkami absolutnie przełomowych dla nauki wydarzeń. W stu Kolejna rzecz, którą próbują, to jest manewrowanie w przestrzeni kosmicznej. To znaczy oni odłączą się od swojego członu, który ich tam wypchnął i zaczną podchodzić do niego z ogromną precyzją z różnych stron, nawet do odległości dziewięciu metrów, kierując tym ręcznie ciszę, nie dowierzam. Tak. Nie przez przypadek zamilkłam. Tak, no najbezpieczniejsze, mhm. najważniejsze jest bezpieczeństwo. Czyli Apollo, misje Apollo były ogromny nacisk miały właśnie na to, żeby nikomu się nic nie stało. Ta misja Artemis, mam bardzo dużo nowych układów, to wszystko musi być przetestowane, także jeżeli astronauci w którymś momencie muszą mieć konieczność operowania ręcznie, to też muszą sobie z tym poradzić, więc jakby ta misja to jest bardzo dobra symulacja tego, co będzie ich czekało, kiedy będą musieli podłączyć się lądownikiem, odłączyć się od rakiety, która zostaje na orbicie, wylądować, wrócić i tak dalej. Już wiem, o co może chodzić z manewrem grawitacyjnym, bo piątego dnia misji statek ma wejść w strefę oddziaływania grawitacyjnego Księżyca. Mhm. Może chodzi o szacowanie siły grawitacji i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Być może, ja niestety nie wiem. No dobrze, to co dalej, panie doktorze, jak już sprawdzą, oblecą ten księżyc dookoła, ocenią, to co dalej będzie się działo? No dobrze, więc przede wszystkim, jak każda misja kosmiczna, zabierają ze sobą całą masę technologii i badań. Ale pamiętajmy, co zawdzięczamy misjom kosmicznym. Laptopy, baterie litowo-jonowe, takie jak w telefonach, aparaty w telefonach, filtry do wody, gąbki odkształcające się, niepalne materiały masyjnych. Tam z nimi również lecą kolejne rozwiązania, które były potrzebne do tego, żeby na przykład zbadać, jakie ciało będzie się zachowywało w przestrzeni kosmicznej poza ochronną warstwą magnetosfery Ziemi, która ochrania nas płaszczem przed promieniowaniem z naszej gwiazdy. Więc ten statek kosmiczny ma całe mnóstwo czujników, ale oprócz tego leci z nimi bardzo ciekawy eksperyment biologiczny. To znaczy, nazywa się to Organon chip. Są to komórki, które są pobrane z szpiku tych astronautów, którzy tam lecą, które są w tak zwanym układzie mikrofluidycznym. To jest taki mały aparat wielkości, powiedzmy, pendrive'a z nanokapilarami w środku, w którym wyhodowano komórki pobrane macierzyste w zasadzie, pobrane z szpiku tych astronautów. Druga kopia takiego chipu pozostaje na Ziemi. I później naukowcy porównują, jak... Zmieniły się te, które leciały dookoła Księżyca, żeby odpowiedzieć na pytania przede wszystkim, jak będzie się zmieniała biologia astronauty, w tym układ odpornościowy, w tym właśnie zdolność komórek do rozmnażania się, do podziałów, do różnicowania. Jest tam pełno pytań. No, podróże kosmiczne są dla nas nowe. My tak naprawdę więcej skupiamy się póki co na technologiach niż na biologii w kosmosie. I stąd właśnie ten Wydział Technologii Kosmicznych na AGH. Tworzymy tutaj Laboratorium Biologii Kosmicznej, Astrobiologii i te tematy, tak samo Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Tutaj staramy się stworzyć miejsce do badań na te tematy, żeby człowiek poleciał jeszcze dalej. Reed Wisman czy Weissman? Proszę mi poprawić, jeśli nie wiem, która z tych wersji nazwiska jednego z tych e, naukowców, astronautów. Wiktor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. Myśli pan, że ich nazwiska wpiszą się w historię, w tę kosmiczną historię podobnie jak członków załogi Apollo? Że to Tam, jest tak przełomowe jak tamto, jak tamto wydarzenie? Trudno jest mi powiedzieć. Ja myślę, że ludzie bardzo szybko przyzwyczajają się do nowości i to, że już ktoś kiedyś lądował na Księżycu, nawet jeżeli nie żyliśmy, powoduje, że zainteresowanie może tym, że następny człowiek ląduje jest stosunkowo mniejsze. To chyba czyste prawa marketingu. Natomiast jeżeli te osoby polecą również na Marsa, to już będzie zupełnie inna sprawa, podejrzewam. Ale jakby już w świadomości ludzi jest, że po innych globach można chodzić. No tak, no tak. Choć czytam w jednym z komentarzy, że oni niedługo musną księżyc. I to już y, y, trąci poezję. Y, myślę, A, która podsyca naszą wyobraźnię w tej sprawie. Trzymamy kciuki... Wystartować się bezpiecznie udało, to jeszcze, żeby bezpiecznie wrócili. Doktor Tomasz Zajkowski, astrobiolog, Wydział Technologii Kosmicznych AGH. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Rafał Michalski, amerykanista, układ sił. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Wybaczy nam pan te sentymenty. Spokojnie, tutaj coś taka pozytywna historia na początek tego dnia się przyda. Prawda? Też tak uważam. No dobrze, to może mm, bardzo lubię pana podejście i taką rzeczową ocenę tego, co dzieje się za oceanem. To proszę nam powiedzieć, czego Donald Trump nam w swoim orędziu nie powiedział. Przede wszystkim to nie było orędzie do nas, do opinii międzynarodowej, do liderów europejskich. Po tych 19 minutach orędzia musimy stwierdzić, że to było przede wszystkim wypowiedź dla amerykańskich wyborców, którzy niezbyt nadal wiedzą, co się dzieje. Bo to, co my usłyszeliśmy, to w zasadzie nie pojawiła się tam żadna nowa teza, żadna nowa analiza, żadna nowa opinia. My o tym wszystkim albo widzieliśmy na koncie trów social Donalda Trumpa, albo słyszeliśmy w czasie rozmów z dziennikarzami. To po prostu zostało zebrane w taką jedną spójną narrację, z tym przewodnim hasłem,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 Libia, George W. Bush, Afganistan, Irak, Bush Senior, Panama. Oni wszyscy doskonale wiedzieli, że opinia publiczna amerykańska, jeżeli zacznie odczuwać negatywne skutki ekonomiczne, szybko się odwróci przeciwko wojnie. A nawet, a w, a jeśli zacznie odczuwać, to wcześniej musi wiedzieć dlaczego, prawda? Musi to zrozumieć. Jest jeszcze jedna różnica. No, poprzednicy, których pan wymienił, konsultowali takie działania także z sojusznikami. Tutaj takiej konsultacji też nie było. Libia faktycznie, tym się wyróżniała Libia, że, Libia, że, że tam Barack Obama tłumaczył się ze współpracy z Państwami Sojuszów Nostroatlantyckiego, Atlantyckiego, ale Panama, ona jest dobrym przykładem, bo tam też nie było takiej sytuacji. Tam to, że Bush Senior samodzielnie uznał, że należy obalić tamte władze, tylko, że różnica jest taka, że kiedy Bush Senior prowadził tamte operacje, Każdego ranka miał spotkanie prasowe, gdzie odpowiedni specjaliści mm -hmm. mówili mu, co wolno powiedzieć, czego nie wolno powiedzieć w telewizji. Ponieważ Biały Dom rozumiał, że opinia publiczna musi się czuć doinformowana. Ona musi czuć, że Biały Dom ma pełną kontrolę nad sytuacją. My możemy nie znać tego kraju, w którym się to wszystko dzieje. My nie, możemy nie rozumieć tych niuansów polityki. Możemy nie wiedzieć, kim są ci liderzy, ale musimy mieć poczucie, że oni wiedzą, że ta sytuacja się nie spod kontroli. Donald Trump jest pierwszym prezydentem, który nie prowadzi takiej polityki. To jest, my nie wiedzieliśmy, żeby cała komunikacja Białego Domu w trakcie wojny, bo to jest wojna pomimo tego, że nie została wypowiedziana przez kongres, jak nakazuje Konstytucja, ale spełnia wszystkie znamiona wojny. To jest cała komunikacja sprowadza się albo do prywatnych rozmów Donalda Trumpa z dziennikarzami, gdzie wydzwonił do ponad 30 redakcji, albo z konferencjami prasowymi Pitachek Zefa z obecnego sekretarza wojny, mm -hmm. kiedy mówi on nieco inne rzeczy niż i na konferencjach prasowych sekretarz stanu Marco Rubio. Czy nie ma takiej płynnej komunikacji? Nie wiemy też, kto tak naprawdę podjął tę ostateczną decyzję, bo słyszeliśmy o y, Linceju Grahamie, słyszeliśmy o. Minę Netanyahu. Ostatnio Donald Trump wskazał palcem właśnie Pitach Hekseta i mówi, że to on miał y, to ostatnie zdanie. I to, i, to, I to jest ten problem. I to jest ten problem, że mamy już cztery tygodnie wojny, Amerykanie nie wiedzą, co się dzieje, widzą te negatywne skutki i Donald Trump zrozumiał, że on musi chyba coś powiedzieć. Że on chyba musi w takiej pigułce wytłumaczyć Amerykanom, co się dzieje i spróbować te tonące sondaże naprawić. Bo tutaj my patrzymy, my bardzo często mówimy, Państwo przed chwilą rozmawiali o cenach energii. To jest duży problem w Stanach Zjednoczonych, a to nie jest jedyny problem. Ponieważ drugim problemem, o którym się bardzo mówi w, mało w Europie, a który zaczyna buzować bardzo poważnie, to jest problem rosnących cen nawozów. Bo w tym momencie to jest końcówka marca. Amerykańscy rolnicy zaczynają zamawiać właśnie nawozy. Nawozy szczególnie azotowe, szczególnie te związane z mocznikiem. Czyli skąd je zamawiają? Z Bliskiego Wschodu. Zgadnijmy, no Chociażby z Arabii Saudyjskiej. I one chociażby są transportowane przez ciśnienie na Ormuz, która jest zablokowana. Mhm. I teraz, jak ja rozmawiam z amerykańskimi rolnikami, którzy właśnie takie nawozy kupują w tym momencie, oni mi mówią o wzroście cen od lutego tego roku 30-35 i do tego jeszcze dodajemy, że oprócz cen nawozów jeszcze trzeba odpowiednią benzyną, dieslem a, a, a, mm -hmm. uruchomić te maszyny, które są. do Ale nie ma się. takich argumentów, które zadziałałyby w takiej sytuacji na amerykańskich konsumentów, rolników, bo najpierw odczują to rolnica, a za chwilę konsumenci. Dokładnie. Nie ma takich argumentów, dlatego Donald Trump on będzie próbował różnymi metodami, które właśnie być może bezprecedensowymi. Mimo wszystko, jeżeli nie przekonać amerykańskiego wyborcy, to mówić to, co mówi przez cały zeszły rok. Bo przez cały zeszły rok, jeżeli były kontrargumenty, że rynek pracy nie jest tak silne, że ta inflacja nie spada, to zawsze administracja Białego Domu mówiła, że dajcie nam czas że te nasze plany, one są wyliczone na kilka kwartałów, że nasza chociażby jedna wielka, piękna ustawa, ona ma nie zadziałać w ciągu miesiąca, ale ta mówimy o przeciągu dwóch lat. I to prawdopodobnie też teraz będziemy słyszeć, że Donald Trump, on będzie mówił nieco co innego do opinii światowej, gdzie chociażby będzie krytykował państwa na to, kiedy będzie zwracał się do sojuszników na Bliskim Wschodzie, a co innego musi mówić wewnątrz kraju, w którym on sobie doskonale zdaje sprawę, że na pół roku przed wyborami śródokresowymi w listopadzie, jeżeli ta trajektoria poparcia, czy braku poparcia, które my teraz widzimy, ona się skończy katastrofa nie do prób Republikanów, bo my dzisiaj możemy mówić, że jest to mrzonka, że jest to pewien scenariusz mało, fan, że jest to scenariusz fantazyjny, ale Republika nie mogą stracić Senat. Właśnie dlatego, że ten zawsze by się nam wydawał czerwony, republikański konserwatywny Teksas. On, o, jest właśnie. on jest konserwatywny, republikański przez wsie, które są na zachodzie i na wschodzie stanu. Mhm. Jeżeli ci wyborcy, oni poczują, że po tych półtorej roku tylko stracili, a już, byli, a, a, a już przecież słyszeliśmy takie głosy w roku 2018-2019, kiedy krytykowali za brak tamtej polityki rolnej, oni nie muszą pójść do urn wyborczych, nie muszą zmienić swojej afiliacji na demokratyczną, mhm. ale wystarczy, że zostaną w domach. Jasne. A ale wie pan, nie tylko Teksas, bo jeszcze Floryda, prawda? Yy, jeszcze były takie symptomy. W Floryda, w w, w, w, Floryda jest stanem w którym przede wszystkim tym krytycznym elektoratem dla Republikanów są Latynosi. I to są Latynosi z, z Ameryki Południowej, to są Latynosi z Meksyku, to są Latynosi z Kuby, z Wenezueli, o których nie tak dawno bardzo dużo wszyscy rozmawialiśmy. To jest oni są w nieco innej sytuacji, bo kiedy sobie patrzymy na tą mapę wyboczą, oni zazwyczaj mieszkają w najbiedniejszych dzielnicach w swoich miast. I są te dzielnice, które historycznie i współcześnie najbardziej są dotknięte przez kryzysy finansowe. Zawsze. Kryzys roku lat osiemdziesiątych, kryzys roku 2007, covid. Zawsze te dzielnice latynoskie na Florydzie i nie tylko na Florydzie, one były najbardziej dotknięte. Więc oni byli już niezadowoleni z tego, że nie było poprawy gospodarczej w roku 2025. I teraz tak, to naturalnie, jeżeli te ceny w sklepach będą rosły, to nie tak, że będą niezadowoleni. Więc to jest kazus Teksasu, to jest kazus Ohio, to jest kazus stanu, który też tam się może wydawać z naszej europejskiej perspektywy czerwoną, czerwoną twierdzą, to jest Alaska. Bo Alaska ma chociażby duży, tak, ma faktycznie duży przemysł surowcowy. Ale on też jest uzależniony od importu, eksportu. Akurat republikanie w Alasce już są bardzo niezadowoleni z polityki celnej. Więc tutaj mają kolejny asumpt do tego, że w tym listopadzie tego roku mogą po prostu powiedzieć nie. Ta polityka nam się nie podoba, a demokraci, to jest istotne, to jest demokraci, kiedy dzisiaj prowadzą swoją kampanię, oni mówią bardzo jasno, że my odzyskamy kongres, wezwiemy każdego urzędnika republikańskiego na przesłuchanie i on by ci się tłumaczył co robicie. To jest Donald Trump sobie zdaje. A u nich te przesłuchania są publiczne, można się, można się przyjrzeć. W prawda? większości jest. jak się wije pan Bondi albo, albo inni urzędnicy, tak, albo na w, przykład minister zdrowia amerykański. Tak, w większości I kiedy można powiedzieć, że jeszcze opozycja ma limitowany czas, to jest zazwyczaj członek opozycji mhm. ma trzy minuty na zadanie pytania, ale lider komisji nie ma limitu. Więc takie komisje mogą trwać 3-4 godziny, bo tak już się zdarzało w czasie pierwszej kadencji, kiedy Nancy Pelosi była speakerem Izby Reprezentantów. Więc demokraci mówią tak: my będziemy spytali się każdego, kto prowadzi do wojny, a po drugie, demokraci mówią tak: jeżeli my odzyskamy większość, ustawa budżetowa potrzebuje poparcia dwóch izb. My się nie zgodzimy na żadne finansowanie operacji wojennej. Mhm. I teraz Donald Trump, jako prezydent, on jest w takiej pułapce eskalacyjnej, jak my to nazywamy. To jest on z jednej strony rozumie, że ta wojna nie idzie być może w dobrym kierunku, albo te efekty, które on chciał dostrzec, nie dochodzą tak szybko ale z drugiej strony on sobie zdaje sprawę, że jeżeli nie teraz, w roku 27, 28 już nie, nie musi mieć szansy na to, żeby taką akcję poprowadzić. Więc jest pytanie, czy ryzykujemy, prowadzimy dalej, wiedząc o tym, że nie może być takiej szansy w przyszłości, albo po prostu teraz kończymy i tak jak było w 25 roku, próbujemy odzyskać własne siły i już w takim trybie polaryzacji partyjnej w roku 27 spróbować, mimo wszystko z tymi demokratami, pójść na zwarcie. Mhm, tylko czy argumenty za skuteczną operacją wojskową na Bliskim Wschodzie, z poparciem dla sojuszników, bo o tym też mówił Donald Trump, to są świetni goście, co to znaczy Izrael, Arabia Saudyjska, Kuwait nie pozwolimy ich skrzywdzić. No, tylko, że, tylko, że to się właśnie dzieje. No, to znaczy Izraelowi się nie dzieje nic złego, ale państwom sojuszniczym z, y, dla Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie już, już tak. Y, I pytanie, czy te argumenty prowojenne, to znaczy zniszczyliśmy Iran, pokazaliśmy siłę naszego wojska, ci, którzy zginęli to... to w imię bezpieczeństwa was wszystkich, czy to zadziała? Wojne w tej na, chwili. Wojny na Bliskim Wschodzie to jest ten problem, one zawsze były niepopularne, ponieważ one zostały, musimy powiedzieć, uży, użyć takiego silnego słowa, one zostały skompromitowane przez George'a W. Busha. To jest wojna w Iraku odbiła się tak negatywnym echem społecznym, że dzisiaj każde nawet wspomnienie o wojnie na Bliskim Wschodzie, ono będzie z definicji dla amerykańskiego wyborcy negatywnie postrzegane. Zwłaszcza, że tam jeszcze dochodzą do głosu ci, którzy twierdzą, że tu i teraz nie było zagrożenia, o którym mówił czy Donald Trump, czy Benjamin Netanyahu. To jest jedno, ale to są jeszcze dwa segmenty. Po pierwsze... My widzimy od 2023 roku na pewno, a wydaje się, że pierwsze symptomy to jest rok 2015, spadające poparcie dla Izraela. Ono już jest bardzo ewidentne wśród elektoratu demokratycznego, kiedy młodzi ludzie pytani, oni mają już zdecydowanie bardziej antyizraelskie poglądy, bardziej propalestyńskie. To jest w szczególności przez to, co się działo w strefie gazy, to bardzo szerokim echem się odbijało w mediach społecznościowych. A nawet wśród elektoratu republikańskiego też zaczyna się rysować opozycja wobec Izraela, ale ona jest motywowana czym innym. Ponieważ współczesny młody konserwatyzm, on jest anty Biurokratyczny. To jest kiedy ci ludzie idą do wyborów, to oni mówią, tak, rząd jest za duży, rząd wydaje za dużo pieniędzy. My musimy wrócić do tej Ameryki, która była Ameryką kapitalistyczną, wolnorynkową, ale była Ameryką małą. A co, a, co jest, a co popsuło tą Amerykę małą kapitalistyczną? Popsuł nowy ład. Frank Delano Roosevelt. To jest dla tego młodego pokolenia wojna oznacza zwiększenie się rządu. Wojna oznacza zwiększenie się wydatków, bo jeżeli dzisiaj Donald Trump mówi 200 miliardów dolarów na kampanię w Iranie to to jest bardzo duża suma. 200 miliardów dolarów to jest w zasadzie prawie jedna czwarta rocznego wydatku na program Medicaid. Programu na ubezpieczenia zdrowotnych. Na jedną operację, która nawet nie została autoryzowana przez kongres. Więc ci konserwatywni, którzy... My to, my, my to widzimy w głosowaniach, jest ewidentnie taka luka pokoleniowa, że ci młodsi, młodsi nie tylko wiekiem, ale młodsi stażem politycznie, to mogą być osoby kalendarzowo starsze, ale ci, którzy po prostu weszli do polityki w przeciągu ostatniej dekady, to jest oni są przeciwni wojny, bo, bo oni postrzegają wojnę jako rozszerzanie się władzy federalnej, bez kontroli z władze ustawodawczą, bo tej kontroli nie mamy, to teraz widzimy. I ona wynika właśnie z wydatków, które są trudne do ustosunkowania, bo inaczej byłoby, gdyby Iran zaatakował teren Stanów Zjednoczonych, bo wtedy byłoby Kasus Belli. Takie mm -hmm. bardzo tradycyjne, które pamiętamy, Kasus Belli, który nawet pokonał e, opozycję antywojenną w czasie II wojny światowej, ale dzisiaj my widzimy Iran, który miał, była umowa nukularna, która mimo, że została negatywnie przyjęta przez pewną część klasy politycznej w roku 2015, ona zdawała się dla wielu Amerykanów działać. No to teraz tej umowy nuklearnej nie ma. Nie ma wyznaczonych celów, bo też ta strategia komunikacyjna Białego Domu... Bidhek ją bardzo dobrze skrócił dwa dni temu podczas konferencji prasowej, bo Bidhek w jakie są cele, powiedział i to jest dokładny cytat. To jest, może ta operacja będzie trwała 4-6 tygodni. Wszystko zależy od prezydenta, bo nam zależy na nieprzewidywalności. I to może być strategia negocjacyjna. Ale Tom... co oni z tej nieprzewidywalności mają? I yy, yy, yy puszczają też i yy, yy światu, i yy własnemu społeczeństwu fałszywe komunikaty. Bo yy sukces tej operacji był oparty na tym, że zniszczą instalacje, które rzekomo miały zostać zniszczone w czerwcu, że zniszczą potencjał militarny Iranu, że pozbawią go wszelkich sposobów wpływu na to, co się dzieje wokół nich, a oni tymczasem wykorzystują zdalnie sterowane motorówki i, i, i jedną taką blokują cieśniny Ormus, bo ubezpieczyciele mówią stop, nie puścimy tamtędy żadnego statku, prawda? Ten sukces zakładał także, nie wiem jakiego rodzaju ruch irańskiego społeczeństwa przeciwko reżimowi, nic takiego się nie nie wydarzyło i nie wydarzy w najbliższym czasie. Więc jak można mylić ludziom oczy wizją sukcesu? E, to jest właśnie pytanie i, i tutaj wracamy do tego grzechu pierworodnego, tej operacji, to jest grzech pierworodny, dlaczego moim zdaniem się nie uda amerykańskiemu społeczeństwu tej wody, tej wojny sprzedać, mówiąc kolokwialnie. To jest ten fakt, że Biały Dom, administracja Donalda Trumpa, ona bardzo szybko dokonała odwrotu o 180 stopni. To jest ona szła do kampanii wyborczej w roku 24 jako opcja antywojenna. On, Donald Trump w swoim programie Ameryka 250 pisał tak, że establishment wojenny pchnie Amerykanów do wojny na całym świecie. To jest przecież, kiedy w zeszłym roku przepracowywano tą dużą ustawę One Big Beautiful Bill, którą Donald Trump tak nazwał, to tam dyskutowano, czy być może nie ograniczyć wsparcia dla państw europejskich, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze federalne. I mamy ten przeskok. I teraz ta operacja, znaczy my, my zdaje się, że my po pierwszej kadencji my chyba wiemy, jak, jak, jak działa biały dom wewnątrz. Bo o tym pisał John Bolton, o tym pisał Mike Pompeo, o tym nawet pisał Jared Kushner, co, co hmm. jest bardzo interesujące, bo on do dzisiaj no z współpracuje. To jest, oni wszyscy mówili w ten sposób, Donald Trump jest prezydentem, który sobie lubi zostawić bardzo dużo opcji. Że on lubi sobie, że on nie lubi zamykać drzwi przed jakąkolwiek opcją, tylko on sobie lubi mieć bardzo dużo do wyboru. Zobaczy, jeszcze się pojawi jakaś okazja, i jak uzna, że jest jakaś okazja, to którąś z tych opcji sobie wybierze. Tylko jakie opcje ma teraz, kiedy rozgorzał konflikt na Bliskim Wschodzie, rosną ceny paliw, ludzie tracą y, zaufanie do niego i nie budują wiary w sens konfliktu. I to jest, i tutaj właśnie wracamy do tego, że teraz toczy się ta dyskusja wewnątrz administracji, bo ona się na pewno musi toczyć. I to, i to też wynika z tego, co my słyszymy w mediach, że pojawia się głosy, czy że, aby tego konfliktu nie zakończyć. Bo jak pani dyrektor wspomniała o tym, o zniszczeniu potencjału militarnego, to samo powiedzieli w zeszłym roku. My wszyscy widzieliśmy od komentarzy analityków, ekspertów, że ten mm -hmm. potencjał nie został zniszczony. Ale Donald Trump uznał, że medialnie można przekonać Amerykanów, no pan, że to się uda. Można, wszystko, tak, można tak. ogłosić zwycięstwo. Tak. I można i... ogłosić, że wylądujemy na Marsie w tej kadencji. No, no, o tym no, też no, mówił, no, prawda, na no, no, no, inauguracji trakcie, swojego, tak. e, swojej prezydentury. Mówił, w, w, w czasie mojej prezydentury człowiek postawi nogę na Marsie. Stopę. Do, do, dokładnie. I teraz my widzimy, że w mediach już tego typu ruchy się, się próbują tworzyć. To jest, My już widzimy współczesowników, którzy mówią, że przyszły reżim się zmienił. Był ten ostatni post, że przecież ten nowy reżim sam prosi o, a, o rozejm, o zakończenie konfliktu. A reżim że... mówi nic takiego nie ma miejsca. Panie Rafale, wiem tematów jest bardzo dużo, ale jeszcze jeden aspekt przemówienia Donalda Trumpa, niezwykle krótkiego jak na niego, bo on zwrócił się też do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 A wczoraj Kirstarmer, Starmer, brytyjski premier, mówił, że Wielka Brytania z przyjemnością będzie gościć tych, którzy chcieliby na temat sieci Normus rozmawiać i że za żadne skarby, to jest moje dowolne, swobodne tłumaczenie, nie damy się w ten konflikt wciągnąć. Donald Trump to jest znowu. My, my, chyba, my chyba wiemy, o co Donaldowi Trumpowi chodziło na początku, bo Donald Trump, on, jeżeli jedną z jego największych traum pierwszej kadencji było to, kiedy Amerykanie wycofali się z umowy nuklearnej z Iranem i bardzo szybko państwa europejskie go potępiły. My wiemy o tym z wielu relacji, że Donald Trump był chociażby wściekły na to, że strona francuska, że, że strona francuska nie poparła strony amerykańskiej mm -hmm. i chciała wesprzeć stronę irańską. I dzisiaj Donald Trump myślał, że jeżeli, jest, że jeżeli nie ma współpracy amerykańsko-europejskiej w kontekście Bliskiego Wschodu, trzeba państwa Europy do tej współpracy zmusić. Stąd były takie próby nacisku, że my wiemy, że wy nie chcecie, ale wy po prostu musicie. Tego nie ma, ale, ale nadal w Białym Domu po prostu pokuje, pokutuje tam myśl, że tak jak w roku 2018, te państwa Europy, one mają pozycję do tego, żeby mediować. Więc już taki sygnał jest, w, w, w, chociażby w kontekście Kiera Starmera i rządu brytyjskiego wysunięty, że wy się tym zajmiecie, bo wy, wy już w roku 2018 rozmawialiście z, Irań, z Irańczykami, więc my wy możecie rozmawiać też teraz. Klapa. Szykuje się klapa, szykuje się porażka, czy, yy, czy otoczenie Donalda Trumpa jest w stanie z tego wybrnąć? Tak na koniec już poproszę. E, wakacje dla amerykańskiej polityki to jest najgorszy okres do odwracania nastrój społecznych, bo po prostu wtedy Amerykanie się nie interesują polityką. Jesień to będą zaraz wybory. Jeżeli nic się nie zmieni, to będzie katastrofa wyborcza większa niż w roku mhm. 2018. Czyli nie interesują się polityką, ale będą więcej płacić za paliwo i to będzie pole do rosnącego niezadowolenia. i będziemy się temu z uwagą przyglądać. Dziękuję panu bardzo za jak zwykle ciekawy komentarz. Rafał Michalski z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję. Powtórka programu Komentarz Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Dzień dobry panie Adamie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To co słychać u Igii Świątek i jaką rolę w zmianie zasadniczej zmianie otoczenia ma Rafael Nadal? <laughs> Tego... Tego nie wiemy oczywiście, ale prawdopodobnie dzisiaj, przynajmniej tak, tak e, ćwierkają w rubelki na dachu, Iga ogłosi swojego nowego e, trenera e, i, i będzie nim Hiszpan e, Francisco Roig. To, to, to, trudno powiedzieć, jak on się wymawia, to jeszcze tego się będziemy uczyli. To jest człowiek, który właśnie bardzo mocno jest związany z Rafaelem, czy był y, przez jego, y, czas jego kariery związany z Rafaelem Nadalem. Y, to jest kiedyś, dawno temu bardzo przyzwoity, dobry deblista, a potem przez wiele lat y, trener pracujący jako drugi trener w sztabie y, Rafaela Nadala. Tam przez wiele, wiele lat kariery y, głównym trenerem był Toni Nadal, czyli wuj Rafaela, natomiast właśnie Francisco Roik był takim człowiekiem numer dwa, który stał na korcie, który pomagał Rafaelowi w najróżniejszych sytuacjach i no i co tu dużo mówić, prowadził go do wielu, wielu sukcesów. Także trochę też w tym kontekście wymienia się nazwisko Rafaela Nadala i Iggy Świątek i że właśnie tenże, tenże Francisco Roik ma Igę poprowadzić tam, gdzie ona już raz była. Ona znowu chce się cieszyć tenisem, znowu chce być y, jak ściana dla swoich rywalek o tym mówi, ale czy tylko trener jest, czy właściwy trener, nazwisko trenera jest y, problemem w sztabie Igi Świątek? Znaczy tutaj trudno mówić o problemie. Tak? To jest e, oczywiście kiedyś jeszcze Piotr Sierz e, poprzedni, poprzedni, poprzedni trener Ligi Świątek, który z nią pracował ponad 5 lat, powiedział, że największą sztuką jest zbudowanie sztabu szkoleniowego tak, by składał się on z poszczególnych e, klocków, które w razie potrzeby będzie można wymieniać. No i jak widać, niektóre te klocki są cały czas wymieniane z jednym wyjątkiem. Tak? I, I tutaj też od razu y, trzeba powiedzieć, że taką no, ważną, nawet by nie powiedzieć najważniejszą rolę w sztabie Jeki pełni Daria Abramowicz, która jest z nią od siedmiu pół roku, którą chyba wydaje mi się trochę niesłusznie nazywa się psychologiem sportowym, bo ona nie tylko jest psychologiem sportowym. Słyszałem ostatnio takie określenie, trener mentalny. Iga okay. tak o niej mówi, tak. Sama Iga tak, Świątek tak mi, o niej my, mówi. Jest trenerką myśl, mentalną. Tak, myślę, że akurat y, rola Daria Abramowicz w sztabie Igi Świątek jest bardzo rozbudowana i ona tam robi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Y, I jakby to jest wybór Igi, no bo w końcu Iga jest pracodawcą tego całego sztabu i ona ten sztab sobie układa. I to też jakby trzeba zaakceptować. No i wydaje mi się, że też dlatego, i tu od razu może też wyprzedzę Pani pytanie, wydaje mi się, że Francisco Roig będzie do tego sztabu szkoleniowego pasował, czy powinien pasować, dlatego że jest to człowiek, który jest przez wiele lat przyzwyczajony do tego, że, że był numerem dwa. Mhm. I, I dlatego też do tego sztabu może o, pasować. Rzeczywiście słuszna uwaga, tylko yy, jest nie, nie moją rolą, nie zamierzam komentować, decyzji Igi Świątek, relacji, bo i to się coraz częściej pojawia. Nie moja to sprawa i nie powinno to być naszą sprawą, prawda? Powinniśmy się skupiać na konsekwencjach tego, co dzieje się na przykład wokół Igi Świątek i, jej, i, i w jej sztabie. Czy zna pan inną taką sytuację i historię, że trener mentalny, psycholog siedzi obok trenera i wydaje zawodnikowi dyspozycję w czasie meczu? No, odpowiedź może być tylko jedna. Nie, dlatego że ten sztab i jest skonstruowany właśnie w sposób niezwykle nietypowy i o tym właściwie w gronie dziennikarzy tenisowych, którzy śledzą karierę i Wiesiątek mówiło się już dawno, dawno, dawno, bardzo dawno, że właśnie ten jakby kształt tego y, sztabu jest y, no właśnie inny niż do tego jesteśmy przez lata przyzwyczajeni. Jak to powiedział jeden z moich kolegów jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, po zwycięstwie Igi Świątek w Paryżu w 2022, że my trochę też musimy się zaprzyjaźnić z tą myślą, że numerem jeden w sztabie Jigi jest nie jest trener tenisowy, tylko jest, wszystko jednak nazwiemy, psycholog sportowy, trener mentalny, a jeszcze do tego, że jest to kobieta, mężczyzna. Także tak, to są pewnie e, takie przełamywanie barier trochę. No, Tylko ale... wie pan, pozwolę sobie panu wejść e, w słowo, bo jak prowadził e, Iga Świątek Tomasz Wiktorowski i to on m, decydował, albo konsul a to z nim Iga Świątek konsultowała zagrania sytuację, to piła się w górę. A odkąd jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że to właśnie pani Daria Abramowicz według niektórych decyduje, czy ona ma zagrać forehand czy backhand, to sytuacja się dla samej Igi Świątek pogarsza. I pytanie, czy to jest dla niej dobre rozwiązanie? Tu Za chyba daleko to poszłam trochę? Tu chyba <laughs> pytanie nie jest do mnie, mhm. dlatego że jakby... Ale ja pytam o pana obserwacje też, nie, nie o jakąś wiedzę fachową, <laughs> tylko obserwacje. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. To znaczy, wie pani, tenis czy generalnie wyczynowy sport jest niezwykle wymierny. Tak? I y, oceniamy sportowców y, poprzez wyniki osiągane przez nich. I e, oczywiście e, patrząc na to, że nie wiem, z Tomaszem Wiktorowskim Miga Świątek była numerem jeden i wygrywała turniej wielkoślemowe, Natomiast w ostatnim czasie te, tych sukcesów jest jakby nieco mniej. Ja tu podkreślam słowo nieco. Tak. Dlatego, że naprawdę ona jest dzisiaj numerem cztery w rankingu światowym. To naprawdę jest wyczyn nieprawdopodobny. E, no ale była oczywiście wcześniej numerem jeden i tam też chce być z powrotem. Także to jest to, to jest ciężkie do oceny i gdzieś tam koniec końców jednak y, y, osobą która to weryfikuje jest Igra Świątek bo to ona jest y, taką porównując trochę do biznesu prezesem zarządu korporacji i to ona płaci i wymaga. Tak? Oczywiście to, że ktoś może uważać inaczej i może podpowiadać z naszej pozycji, czyli nazwijmy to przysłowiowego kibica z, z kanapy, no to można go słuchać albo można mhm. go nie słuchać, ale no, najważniejsze jest jednak też to, żeby być trochę, ja bym powiedział tak uczciwym wobec siebie Jasne, tylko wie pan, ja nie mówię o moich, przedstawianie... oczekiwaniach. Mhm, moich oczekiwaniach wobec Jigii Świątek. Powrotu do numeru jeden, ona o tym mówi, to są jej oczekiwania, a ja mogę, jako kibic, tylko bić jej brawo i trzymać za nią kciuki. Um... Ale, ale właśnie do tego zmierzam, mhm. że, że to jest tak, że e, jakby będąc w tym, w centrum od siedmiu lat, no, może jest tak, że ja tego nie wiem, tak, bo mamy trochę za mało danych, by to oceniać, to to jest trochę, to są spekulacje z naszej strony. Może ktoś trochę za, zatracił ostrość widzenia tak? I, i w związku z powyższym czasami ktoś, kto przychodzi z zewnątrz albo kto patrzy na coś z zewnątrz albo gdy patrzy na coś z daleka, no to widzi to, to dużo ostrzej, tak? No ale... Mhm. <laughs> no... To, wie pan, to, to tak na koniec tylko. Turniej w Stuttgarcie już będzie z hiszpańskim trenerem? U boku? Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak, I, i to będzie taki, no powiedziałbym, w ogóle ten, ten sezon na kortach ziemnych będzie trochę takim, w cudzysłowie oczywiście miesiącem miodowym między, między nowym trenerem a igą świątek, bo oni się będą poznawać. Bo co innego jest razem trenować mm -hmm. na Majorce, a co innego jednak być... Startować w turniejach. Panie Adamie, turniejach. musimy kończyć. Przepraszam, że tak radykalnie, ale pewnie oboje trzymamy kciuki za Igę Świątek. Tak. E, dziękuję panu za rozmowę. Redaktor Proszę naczelny bardzo. magazynu Tenis Klub, Adam Romer z nami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Powtórka programu Ogłoszanie Społeczne Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No, no jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym w najszybciej ślucza na świecie, się dowiedziała, że, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się poobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne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 W niedzielę po drugiej i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskie Radio Jakub Kukla, do usłyszenia. Autopromocja.